4, 24 dwudziestu, dwudziestu. i 20. Teraz się nie bardzo. Tak. No, Dramat smaruje, a ja próbuję tam dotrzeć, żeby się naściecili, bo ja. To można mu. Można, można mieć takie no, poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni Witajcie słuchacze Stalowego Radia Przed mikrofonem John Perry Tak, w dzisiejszej audycji Pomówimy o innych Ciekawych sprawach O których jeszcze nie mówiliśmy No, chyba że ktoś zadzwoni Będzie chciał pomówić o tych rzeczach O których już zostało powiedziane Albo wspomniane zależy od was, tak Wielu z was i wiele z was Słuchaczy i słuchaczki zastanawia się Dlaczego są przerwy w w trakcie naszego nadawania. Raz nas słychać, raz nie słychać. Chodzi o to, że jak sami zauważyliście, dookoła jest jakaś taka strasznie niesprzyjąca atmosfera. Z nieba sypie się czysty żar. No 40 stopni na termometrze, który tutaj mam, taki jakiś dziwny. To chyba nie jest coś dobrego, prawda? Chyba działa, nie widzę, żeby jakoś był uszkodzony. Szybka cała, w ogóle. Ale wie. Wiadomo jest tylko jedno. Jest cholernie gorąco. No cóż, nic na to nie poradzimy. Wykopcie sobie jakieś jamy w ziemi i tam się schowajcie. A jak nie, To prosto do grobu. Wiecie, pod ziemią jest bardzo chłodno, a tam musicie uważać na pterodaktyle. No właśnie, pterodaktyle. Czym są pterodaktyle? Pterodaktyle są to takie stworzenia żyjące niegdyś na ziemi, które, jakby to ładnie powiedzieć... Schowały się pod ziemię Jak to schowały się pod ziemię? Zapytacie zapewne No właśnie Według legendy tyle były to latające stworzenia wielkości Hmm Coś bardzo podobnego do samolotu I były to takie Jakby to ładnie powiedzieć Latające jaszczurki Nie, nie te gady, które teraz latają i co jakiś czas podpalają wasze zboża Nie, nie chodzi mi o te drachy Tylko chodzi mi o pterodaktyle. Wyglądało to mniej więcej jak ptak, który ma na sobie łuski takie, kawiecie, latające, a szczurka? Nie, nie drachy. tyle są takimi stworzeniami, które raz na jakiś czas wychodzą z ziemi i porywają ludzi. Dlaczego wcześniej latały, a teraz są pod ziemią? Tego nikt nie wie. Schowały się, bo się nas bały. Albo nie, albo wiedziały, że coś się kroi i... Znikły! No właśnie, a teraz krążą o nich legendy i raz na jakiś czas porywają ludzi. No cóż, jak wygląda dokładnie taki pterodaktyl. Jeżeli zobaczycie sobie samolot na niebie, choć to nie ma prawa zaistnieć, a jak zaistnieje, to możecie do niego strzelać, bo to na pewno nie będą wam przechylni ludzie, to możecie się zastanowić, czy to na pewno jest samolot, czy może właśnie pterodaktyl. Jeżeli będzie ruszało skrzydłami... Jeżeli będzie miało taką podłużną głowę, trochę jak... Hmm, głowa podobna trochę do kury, tylko że jeżeli macie te, takie kamienie na tych głowach kurzych, to taki psz, ruk mają pterodaktyle, No właśnie. I w ten sposób pterodaktyle atakują. Nurkując. Psz, łapią swoją ofiarę. Podhachmecają ją i wywożą. Odlatuj z nią do swojego gniazda pod ziemią Wgrzebują się później do ziemi A następnie Zjadają ofiary Albo robią jej coś niedobrego Co? Nie wiem Nigdy tam nie byłem Ale nikt jeszcze nie wrócił Kto został porwany przez ptolodaktyla No właśnie Uważajcie na nich Ale dobra Koniec straszenia ptolodaktylami W ogóle jak chcecie No właśnie które tak tyle są takie, wiecie. Ale uważajcie na no nie! Tak. tak samo jak na wieloryby. Czym są wieloryby? Wieloryby są to takie stworzenia chodzące na dwóch nogach, które przypominają rybę, ale rybami nie są. To są ssaki. Przynajmniej tak mówił ten przeklęty Wodecki. To są ssaki, że nimi ssają. I są na dwóch nóżkach. I mają krótkie rączki. I wyglądają trochę jak supermutanty. Tylko supermutanty mają bardziej przypakowaną Są w ogóle przypakowanie, prawda? A wieloryby są takie bardziej obłe Takie okrągłe, prawie kule I mają na środku głowy taką dziurkę, z której strzelają kwasem Tak Strzelają kwasem z głowy I jak kwas trafił do już po was Niektórzy mówią, że wieloruby albo wieloryby Są bardzo inteligentne Wątpię to, jak taki utąd może być inteligentny? A taką tezę wysnuli tylko dlatego, że mogą robić kilka rzeczy naraz. Mu ktoś tam powiedział, chyba Wodecki też, że wieloruby wzięło się z tego, że multitasking. Nie wiem co to ma znaczyć multitasking, multi-multi-multi-kulti, cholera jasna. Ale że niby są takie wiecie, wielozadaniowe naraz, że potrafią naraz jeść, pić i jeszcze coś tam robić, no, nie wiem, kopać w dół. Widziałem tylko raz takiego wieloryba, nie zdążyłem nic zrobić, także nie wiem, chyba jakoś muszę zacząć podważać teorię, że wieloruby są wielozadaniowe. Dobra, koniec tego radosnego pieprzenia na sam początek. Posłuchajcie teraz to, co udało się nam zdobyć od, od jednego z naszych zwiadowców, który poszedł w teren i coś znalazł. Także posłuchajcie. Dzień dobry, patrzcie, co tu jest? Cóż dźwięki? Wydaje mi się, że dochodzi gdzieś tam. Chodźmy. Sasek. Szy, szy. Idziemy. O, patrzcie. Na ziemi leży jakaś puszka. Słyszycie te dźwięki? Stąd dobiegają. Ciekawe, z w tej puszce. Nie odbieraj go. Wiesz co? Lepiej może się odsuwać, bo, bo jak to jest jakaś pułapka, to nie będzie to dobrze. Masz rację. Ej, ale słyszę nie jest? Będę tak, strzel tego. O! Nawet... Nawet nie ma śladu, a podnieś gdzieś poleciał rukoszekem. Ja. Jest to... Dobrze, że to, na... to nagrywam. Weź! Zadzwonię zaraz do Diana, żeby z jakąś tej podesłał. Może zrobimy ten jakiś porządek. Tak... Nie, nie wygląda to zbyt przyjaźnie, no... W ogóle popatrz na to. Sprawdźmy, co tu może być w środku. O! Popatrz, to jest jakiś Dobrze, ale teraz zastanówmy się, co to mogło być. To, co na tym nagraniu zrobiło kuku naszym kolegom. To coś, które znaleźliśmy przy zwłokach naszych kolegów, wyglądało jak jakaś taka beczka na gąsienicach. Miało to dużo siłowników, tupereli, przycisków, jakieś sensory. Nie wiem, bardzo prosta konstrukcja, z tego co zauważyli nasi specjaliści, służyć to miało albo do tego, żeby zwabić ludzi bliżej i eksplodować, albo coś ze środka wylazło. Nie wiadomo za bardzo co to było. No wiecie, nieczęsto się słyszy jak ktoś woła o pomoc, a gdy się znajduje coś co wydaje ten dźwięk, to rozrywkę się ma wtedy. W dwojakim znaczeniu tego słowa. No, ale niektórym odrobina rozrywki raczej nie przeszkadza, prawda? Będziemy starali się jakoś dowiedzieć o co chodzi i od razu wam dajemy ostrzeżenie, że jeżeli ktoś z was widzi jakie gówno albo słyszy jakieś nawoływania o pomoc, tak jak słyszeliście na nagraniu, Lepiej zostać na w spokoju, albo wezwijcie ekipę naszych specjalistów, która to postara się załatwić. Bo trochę może być problem, gdy podejdziecie tam, no i właśnie zacznie się wasz element rozrywkowy. Zapewne wielu z was się zastanawia, dlaczego nie pomaga mi Milka. Coś ostatnio zaczęła jakoś tak dziwnie. krwawić czy coś, i była bardzo zdenerwowana, i gdy trzasnęła drzwiami w swoim domu, to o, szyba wypadła i pokaleczyła jej rękę. Na szczęście, czy może nieszczęście, nic się jej większego nie stało, ale ma taką dziurę, tak pff, rozprutę całe ramię. No wiecie, kobiety. Nie ogarniemy ich. Ech, ten gorąc zdaje się we znaki wszystkim chyba, prawda? Nie potrafię się, mówiąc do was przez ten... w tym moim małym studiu, w ogóle skupić. Mam tu taki mały wiatraczek, który sobie zmontowałem który jest na baterie słoneczną, bo jakoś tam znalazłem, jak byłem ostatnio na szabrze. Jakoś to działa, no ale to nie daje pełnego komfortu. Ale samy chcemy mówić? Jaki komfort w takich warunkach? Tu jakaś lampa się sypie, wisi w każdym film może spać, że jak w pewnej chwili usłyszycie taki głuchy odgłos upadającego żelastwa na moją głowę, to nie zdziwcie się, jak urwie się nagle coś na kranie i będzie w ogóle takie... Pff, to znaczy, że chyba spadło mi to na głowę. Ale jestem dobry, byście jakoś to przymocowałem na, na taśmę klejącą. Chyba nie odklei się póki co. Podeślę później, może jakiś techników niech mi to zreferuje. No tak trochę niebezpiecznie, prawda? Chwilę sobie teraz, posłuchajcie melodyjki, a ja zaraz wracam. Baby! One thing, makes Mr. Johnson drink I get worried about how you treat me, baby I begin to think I can't give anymore, my love. Mm. I just Witajcie, powszednie słuchacie, stalowe radia, A przed mikrofonem, Jabbery. Też nie mówiliśmy o jakimś dziwnym wypadku i znaleźsku jakiejś beczki. Cholera, wiecie co to było? No, ale jak dopiero włączyliście swoje radioodbiorniki, to macie problem. Dla ponowienia powiem, że jeżeli zobaczycie beczkę, z której jakieś jęki wydobywają się albo wołanie pomoc, uciekajcie stamtąd. Lepiej, nie podchodźcie bliżej. Nasza ekipa, która to znalazła, została zniszczona, eksterminowana oraz zabita. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu, że oni umarli, teraz wy wiecie, że takie coś trzeba unikać. Dlatego może przeżywiecie. Oho, mamy pierwszego słuchacza od dawna. Proszę bardzo, już włączam. Auu NA no, AKUBAM Kiepska sprawa, to chyba nie byli nasi, nie jestem pewien, ale zobaczymy, co z tym się da zrobić. Postaram się wysłać do ciebie ekipę, jeżeli zobaczysz, że będzie szło trzech mężczyzn i będą mieli na sobie mundury, jeżeli na ramionach będą mieli coś podobne do trójkąta, to lepiej od razu daj im znać, że tam jesteś i powiedz, w jaki sposób przejść między tymi pułapkami. Będą mieli przy sobie trochę leków, trochę jedzenia, skoro kotzech no to chyba będziesz miał co do jedzenia w międzyczasie. Postaramy się jak najszybciej dotrzeć do ciebie. Jeżeli będą jakieś niemiłe rzeczy po drodze, to damy ci znać, Wreszcie jakbyś się miała pomoc opóźnić, ale bądź dobrej myśli, pomoc na w każdej chwili. Jeżeli byś widział w tej swojej wierzy, że coś jest nie tak, to od razu też dawaj sygnał, żeby można było jakoś, wiesz, opyść niebezpieczeństwo, żeby się nie bawić w jakiejś strzelaniny. A teraz przechodzimy do drugiej sprawy. O co chodzi? Dzień dobry. Ostatnio odzwoniłem o 16 million reserve. A, to pan. Proszę wejść. No, oto właśnie z poprzedniej audycji, w której mówił, że znalazł 16 million reserve. Tak, to właśnie ja. Tutaj jest proszę o to buteleczka. O, dzięki. Proszę, już pokazuję tutaj. O. Proszę, tu, tu są kapsle. Teraz panu to przesypię do odpowiedniego pojemnika. Ach, nie trzeba, chociaż. A, jak pan dał, to trzeba teraz zapłatę odebrać. My jesteśmy chorobi. No dobra, ale teraz jeszcze druga sprawa. Chciałem powiedzieć, że zbliża się dla was niebezpieczeństwo. Idzie wielka armia od północy uważajcie tymczasem powiem może coś na temat mnie i mojej organizacji dla złaczy nazywają nas technomantami Techno technomantami jesteśmy osobami, które bawią się z technologią bawią się w takim znaczeniu że wiemy na pierwszy rzut oka co należy zrobić z tym przedmiotem a! To może będziesz potrafił naprawić to moje fiuk tam na górze! W każdej chwili może spaść. Nie, nie, nie bój się, Dian, to nie spadnie. Jest mocno przyczepione z tego co widzę. A, no to dobrze. Tak. To teraz popatrz na to. Co to jest? No właśnie. Popatrz na to. O, kur. Czemu? Tak. Nie mów zwłaszcza co widzisz. Niech będą lekko zaciekawieni. Okej, okay. dobra koleś, a tak w ogóle to, o co chodzi, kim ty jesteś? Nie chcesz, nie chciałeś za bardzo kapsli, to co, jesteś taki bogacz? Hm? My mamy swoją walutę i nie potrzebujemy waszych kapsli. A jako, że wydało mi się, że Sixteen Million Reserve będzie wam potrzebne... ...to przyniosłem wam. Eee koleś, coś mi tu śmierdzi. A nawet powinno bardzo ci śmierdzieć. Ale już rozwijam twoje wątpliwości. Nie, nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z mutantami. W co mam ci wierzyć? Musisz. No to dobra. Koleś, mam propozycję. Pójdziesz teraz ze Staszkiem do generała i opowiesz mu o co chodzi, bo ja jestem tutaj, nie, nie mam od kompetencji do tego. Staszek, oj tutaj, szybko! I porozmawiasz z, tym, z nim o tym. A teraz pozwól, że będę kontynuował audycję, a ty pójdziesz ze Staszkiem. To John, o co chodziło? Weź pana i zaprowadź do generała. To jest! Dobrze! No to chodźmy. Okej. Okay. No to kontynuujmy audycję. Jeżeli słuchacze byli, jesteście naprawdę ciekawi co to było to wam powiem tylko pewną legendę na temat czegoś co nazywa się nanoboty naprawcze. Ta dzisiejsza audycja jest taka bardzo legendarna. Czasami trzeba trochę poopowiadać historii z dziejów przeszłości, prawda? A no bo to naprawdę jest to taka zaginiona technologia milionej ery, która pozwalała żyć nieskończoną ilość lat. W jaki sposób? Do waszego organizmu wprowadzane były mikroskopijne roboty, które zwalczały wszystkie drobną stroje, cholera wie co jeszcze, choroby leczyły. Po prostu technologia, która zapewniała wam nieśmiertelność. A jeżeli byliście skaleczeni albo w jakiś sposób... Zadane wam zostały obrażenia cielesne Szybko zostawało to naprawione Jeżeli mnie pamięć nie myli To czytałem o tym kilka razy I słyszałem opowieści od mojego dziadka Ale no Legendy legendami A to co przed chwilą widziałem To jest druga sprawa Czy to mogły być nanoboty naprawcze? Eee tam pierdol jakiś Kolej w przychodzi cholera wie skąd I będzie mi się chwalił że ma jakieś, jakieś gówno Eee tam na pewno to nie było to. Większe prawdopodobieństwo, że to cholerstwo by zabiło pewnie. Nie ma czegoś takiego. No bo co? Ludzie śmiertelni? Eee, pierdały. Dobra. Ale te nanoboty naprawcze przed wojną podobno istniały i najważniejsze osoby na świecie były wyposażone w takie coś. Aby zapewnić im ich śmiertelność. Mówiąc najważniejsze osoby na świecie mam na myśli tych, których stać. Bo to gówno podobno było tak drogie, że spokojnie mogliście wykopić całe państwo. No właśnie. Całe państwo. Czyli pomyślcie sobie. Jeżeli takie na przykład... Jeżeli na przykład taka... Przedwojenna Polska stwierdziłaby... Jesteśmy w głębokiej dupie. Wyprzedajemy was wszystkich. Drodzy mieszkańcy nasi. To wtedy taki pan rządzący mógł sobie zapewnić nieśmiertelność. Przykład... Ale... czy tak było? Cholera. Tak czy siak, raczej taka osoba nie przeżyłaby obrażeń związanych z falą uderzeniową po bombie nuklearnej. Tak czy siak zostałyby z niej szatki, więc nie byłoby nawet co zbierać, co się naprawiać. Technologia legendarna i chyba dalej pozostanie w legendach, bo... Kto wierzy w legendy? Nie ma przecież już żadnych takich rzeczy. No bo niby, gdzie by miały zostać przechowane? Chyba, że ten frajer był powiązane z jakimiś organizacjami ciemnymi dobra nieważne tylko o co chodziło z tą północą. dobra nie będę was zasmucał jakimiś pierdolami, bo po co lepiej porozmawiać o czymś sensownym, prawda? no właśnie ostatnio tak trochę śmieciowo się odżywiać ostatnio, czyli przez ostatnie 200 lat w jaki sposób sobie możecie przyrządzić Dobry posiłek, który będzie wam dawał dużo siły i starczy wam na długo, jeżeli będziecie nim zracjonalnie rozporządzać. Potrzebowali będziemy do takiego posiłku. Będziemy potrzebowali do takiego posiłku duży chleb. Trochę mięsa, jak się uda wam zdobyć ser, jak najbardziej. No i trochę zieleninki, co kto woli, jakieś tam rzetkiewki czy inne... Wedle uznania. Pierwsza rzecz. Jak macie chleb, odklejacie z niego wierzch I przez tą dziurę wyciągacie wszystko, co w środku. Następnie... Wkładacie trochę mięsa, później trochę chle tego chleba co wyciągnęliście ze środka. Układacie ser, znowu mięso, zieleninka, mieszacie to w różne sposoby. Gdy już cały chleb będzie wypełniony, nakładamy wierzchnią warstwę chleba, to co chcieliśmy, sklejamy to ładnie, wrzucamy to do jakiegoś wora, ściskamy w taki sposób, żeby nic nie wypływało na zewnątrz i wrzucamy to pod szafę albo poduszko tak, aby zostało to zgniecione I się, wszystko, i się ładnie wszystko połączyło. Gdy już wszystko będzie gotowe, możecie zrobić sobie taki ładny eksperyment, że wrzucacie to wszystko do pieca, żeby się dobrze upiekło. Gdy całość zostanie upieczona, macie olbrzymią kanapkę, którą możecie sukcesywnie odkrajać i spokojnie starczy wam to na miesiąc życia. Koszt takiego gówna to jest od 100 do 200 kaps. Jeżeli będziecie chcieli się bawić w jakieś pierdoły ściągnięte z kosmosu, to oczywiście wyjdzie drożej. Ale biorąc pod uwagę, że możecie szybko upolować jakiegoś gekona albo dzika, bardzo sprawnie wam to pójdzie. Jedyny problem może być z tym serem, ale to też da załatwić. Jeżeli pójdziecie na szaber, to najprawdopodobniej coś znajdziecie. Handlarze też powinni mieć takie pojedyncze kawałki sera, także jak tylko macie możliwość, to polecam całości daje taki specyficzny posmak także zrobicie sobie taką kanapkę sukcesywnie możecie odkrajać z niej plasterki i zjad da wam to sporo energii taki pojedyncza kromeczka a także tylko iść w plener na szaber albo pulowanie Chyba, że jesteście kurierami. No, możecie sobie taką podróż wziąć, taką kanapkę. I wystarczy wam najprawdopodobniej na całą. Ostatnie ogłoszenie jeszcze na dzisiejszy dzień. No tak. Jakby to było w radiu, gdyby się ludzie tutaj nie ogłaszali. Ostatnio z Budy doszła do nas informacja, że tamtejszy handlarz chce sprzedać cztery braminy. Burżuj, tak, ale... Widocznie interes braminowy musi nie kręci tak, że chce się sprzedać. Kto będzie chętny, zapraszamy do budy, aby tam zakupił towar. Podobno mają po jednej głowie. Ciekawe o co chodzi. Braminy z jedną głową. Mutanty mutacji. Czy coś innego. Zobaczcie sami. Dziwolągi, chyba że ktoś otwiera cyrk. No właśnie. To może sobie bramina takiego zakupić. Albo za rodzinę. Cztery braminy z jedną głową. Oferta specjalna, zgłaszajcie się do handlarza w budzie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w następnej audycji, a przed mikrofonem John Barry, a wysłuchaliście stanowego radia. Do zobaczenia na pustyni.